No hej, cześć wszystkim. Nazywam się Paweł Duraj. Słuchacie podcastu Inny Koncept i chciałbym e, i dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak znalazłem Jezusa. Czekaj, czekaj. Otwieraj podcast, no. Inny Koncept. Łącząc po internetach, można odnieść wrażenie, że najgorszy zbrodzień robi zło w taki to sposób, że spoileruje, czy tam spoiluje. Zdradza fabuły książek, filmów, gier, a już taki najgorszy, taki ojej Hitler wśród, wśród spoilerowców, no to taki najbardziej zły to mówi co się stanie w nowym odcinku serialu i ja za bardzo w sumie to tego nie rozumiem, nigdy emocjonalnie do tego nie podchodziłem nigdy jakoś nie, nie krzyczałem, że aaa nie mów, nie mów, nie mów tylko co tam się stanie na końcu i, i, i nie biłem takich osób i, i nie zatykałem sobie uszu i, i, i nie uciekałem no, w zasadzie, no to spoilery nigdy mnie nie bolały. I w zasadzie nawet, tak na dobrą sprawę, to przy niektórych filmach lubię znać, czy choćby podejrzewać, w taki pewny sposób podejrzewać, jaki tam będzie twist fabularny na końcu, o ile on będzie. Na tle bardziej się wtedy można skupić, to po pierwsze, poza tym, no ogólnie tak detale tego dzieła, Yy, można bardziej podziwiać majsterszczyk, z jakim został film, czy tam książka napisana. W książkach to się za bardzo nie, nie sprawdza, bo w książkach się skupiasz cały czas na tym, co akurat czytasz. Sobie samemu tempo można dozować, ale w przypadku filmów, no to, yy, ojej, dużo jest takich, takich yy, dzieł, takich filmów, przy których znajomość tego, co się tam wydarzy na końcu, sprawia, że rzecz się ogląda przyjemniej, przynajmniej dla mnie. Nie, żebym się jakoś stresował specjalnie podczas pierwszego oglądania, tylko moja uwaga jest w głównej mierze skupiona na tej głównej osi fabularnej wtedy. I no, nie mogę się rozproszyć tak na inne Tereny. W każdym razie, za długo o tym mówię, bo to wszystko ma mieć cel. Tak, w każdym razie, nawet czasem spoiler sam zachęca mnie do tego, żeby coś zobaczyć, coś przeczytać i w przypadku gier tutaj już jest troszkę inaczej. No bo no raz dlatego, że sam osobiście mało gram w gry komputerowe, a jeszcze rzadziej w takie z fabułą, Zresztą w sumie nawet te gry fabularne, takie bardziej, z górnej półki gry, to są tak projektowane, żeby fabuła była nieliniowa. A mówię to wszystko dlatego, że przedstawię wam dzisiaj grę komputerową. Tada! I od razu od ostrzegam was, że będą spoilery. Będzie ich dużo. Nie będę się hamować i wszyscy zapaleni, ambitni gracze, co to pieklą się na spoilery, to niech teraz czują się ostrzeżeni. Przedstawię wam bowiem grę, o której prawdopodobnie nie słyszeliście, a szkoda, bo powinniście usłyszeć, bo to jest gra wspaniała, jest bliska ideału, jest cudowna, aż mi synonimów brakuje, więc sobie znalazłem... Przed chwilą w słowniku synonimów kilka o i ta gra jest świetna, prześwietna, pierwszorzędna, doskonała, wyborna, przewyborna, idealna, fantastyczna, genialna, wyśmienita, przednia, znakomita, perfekcyjna i tchu mi już brakuje, żeby wymawiać to dalej. Tak, taka jest ta gra. Gra pochodzi z 2002 roku, jest to starość, ale jak się trzyma cudownie śmiało można powiedzieć, że jest to gra ponadczasowa. Zresztą są w niej podróże w czasie, więc tym bardziej tak można powiedzieć. Gra nosi tytuł Ja Jestem. Usłyszałem o niej w ostatnim odcinku podcastu typowo piwniczne sprawy i w zasadzie tylko na moment była tam wspomniana przy okazji jakiegoś innego wątku... Jak znajdę ten fragmencik No to wkleję tutaj Ostatnio grałem sobie w Wspaniałą grę, nazywa się Ja jestem wydawnictwa Maranata. Powstała ta gra w 2002 roku I wtedy wcielamy się W wcielamy się w postać młodego chłopca Który przenosi się do czasów Jezusa I próbuje go znaleźć Widziałem to. Wyobraźcie sobie, że to jest Najtrudniejsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem Mało tego, ta gra jest tak trudna, że nawet swoim znajomym zaproponowałem kiedyś partyjkę w tą grę Przyszli do mnie, ugościłem ich winem i kiełbachą I żeby było śmieszniej, poprzebieraliśmy się wtedy w jakieś alby, sutanny i ubraliśmy nawet krzyże Zapaliliśmy nawet sobie nawet świeczki, mieliśmy tam Biblię Wiecie, jakim biblia było zajebistym spoilerem tej gry? My widzieliśmy, kurwa, gdzieś za Zachariaszem Poszliśmy nad jebane to, to jezioro poradnik. i był! To był poradnik no taki, taki, cały walkthrough mieliśmy do, ca do całej gry Nie udało się na jej przejść Tam były tak chole, chore misje, w których Musisz złapać 30 ryb Tak losowo, po prostu, nic za to nie dostajesz, możesz po przejść dalej Najgorsze no w tej grze jest to, że jeśli nie będziesz nic jadł Tak jak na przykład na konwencie To umierasz A zdobądźcie tam gdzieś jedzenie Coś ukradniecie? chuja Anioł schodzi z niebu i mówi Jasiu, nie rób tak, przegrywasz No Grę ogólnie ciężko dostać, jak to starą grę. Pobrałem więc ją sobie z jak najbardziej pirackiego źródła. Obraz gry to tak około 400 megabajtów waży. Jest to przygodówka, ale taka wyjątkowa. Jest to gra ewangelizacyjna i edukacyjna i wychowawcza do tego i, i nawet multimedialna też jest. Tak przynajmniej reklamowana jest w recenzji, na którą trafiłem. Recenzja ta będzie podlinkowana pod odcinkiem, więc sobie możecie ją sami przytoczyć pod oczy i zobaczyć, przeczytać. Wolny internet mam, więc troszkę czasu gra mi się pobierała i w tym czasie przeczytałem tą recenzję. Jej autorem jest niebyle kto, bo Diakon, a Diakon to chyba jakiś level maga, Ktoś w rodzaju akolity, diakon Krzysztof Czabaj i w ogóle recenzja wygląda jak sponsorowany artykulik do gościa niedzielnego, więc też jest idealna, bardzo pochlebna i słusznie, no i wyjaśnia też trudne terminy sobie ta recenzja, jak na przykład co to jest gra przygodowa, taki trudny termin co to jest multimedialna gra przygodowa i wyjaśnia też, że istnieje coś takiego jak wymagania sprzętowe. Już na ten 2002 rok niewielkie to były wymagania, ale jednak wymagania. I tak, pozwólcie, że przytoczę fragmencik tej jakże zacnej recenzji. Po zainstalowaniu na naszym komputerze program wita nas filmem. Całkowicie wykonanym komputerowo, na którym poznajemy Filipa. Filip, główna postać tej gry, to rezolutny chłopak w bejsbalowej czapeczce i koszulce z nazwą zespołu Arkanoego. Od razu widać, że jest jego fanem. Stale nosi przy sobie Walkmana, z którego w dowolnej chwili możesz posłać w całości. Jednej z około 20 piosenek Arkinoego! Arkanoego. Zespół dzieci śpiewających chrześcijańskie piosenki przy muzyce egzotycznych instrumentów, odkryty w 1999 roku nie tylko podbił sceny, ale i serca w całej Polsce. Czy wasze serce też zostało przebite strzałom włóczniom, nie wiem, czymś tam, Arkinoego? To tego już nie było w zdania w recenzji wracając do recenzji i te piosenki stanowią muzyczną oprawę gry co bez wątpienia jest jej wielkim atutem muzyka gry jest na 10 silnia tutaj co prawda nie napisał e, autor ile to wynosi 10 silnia ale z tego co tak kojarzę to powinno być kilka milionów więc dużo Również graficy komputerowie stanęli na wysokości zadania. Stworzone przez nich postacie, pejzaże i filmy Ubogacające akcje są barwne i eleganckie. Okej, okay. jak już gra się pobrała, no to można ją było zainstalować. No i tutaj mały zgrzyt, którego się obawiałem, którego się spodziewałem. W przypadku starych gier ciężko jest je nieraz odpalić. Ale użyłem takiego narzędzia jak programik DXGL i gra stała. Na początku mamy filmik. Ok, filmik leci. Zobacz, czy wy go słyszycie. Może najpierw drobne wprowadzenie. Co widać? Jest sobie plaża i koncert na niej, dzika balanga, ludzie tańczą, wygibasy różniaste robią. Oglądając to sobie myślisz, wow, ja też chcę iść na taki koncert, jak pójdę na ten koncert to będę zajebisty i wszyscy będą mnie lubić, no. A potem kamera odjeżdża razem ze spacerującym Filipem i jego tatą. Tato, opowiedz mi, jaki byłeś, gdy miałeś tyle lat? Co ja? Jak wiesz, Filipie, trenowałem judo. Jeździłem na zawody do czasu, aż miałem kontuzję kręgosłupa. Groził mi paraliż. W dniu operacji odprawiono mszę świętą na jasnej górze w intencji mojego uzdrowienia. I co? I stał się cud. Jezus mnie uzdrowił. Chciałbym go spotkać. Podziękowałbym mu za ciebie. Szkoda, że to niemożliwe. Jak to niemożliwe? Możesz przecież pójść do kościoła. Ale ja chciałbym go spotkać naprawdę. Więc tam naprawdę go spotkasz przekonaj się. Tak? No to idę. Na razie tato. Tutaj cięcie. Filip przenosi się do kościoła. Jak tu cicho. Chyba tu nikogo nie ma. A gdzie jest Jezus? I tutaj teraz, wow, wow, wow, dzieją się rzeczy i to ostro. Zaskakujący twist, taki właśnie, że w czasie którego wywalasz połowę popcornu, który sobie przygotowałeś do oglądania tego wstępnego filmiku do gry. E, Filip zostaje bowiem napromieniowany, zamienia się w świetlisty kontur i i tak wysublimował, zniknął, nie ma go. Jej, co to? Gdzie ja jestem? Co się dzieje z moim zegarkiem? Filipie, nie bój się! Jestem twoim aniołem stróżem i przychodzę ci z pomocą. Chciałeś spotkać Jezusa. Jesteś więc w Galilei roku 30 naszej ery. Nie pytaj jak i dlaczego. To nieważne. Nie martw się też o nic. Jestem zawsze przy tobie, choć mnie nie widzisz i zawsze służę ci swoją pomocą. Mamy menu. To menu... Jest na jakimś papirusie lub pergaminie, w tle pustynne tereny, klimatyczna muzyka Arkinoego w tle, po którymś odpaleniu gry z rzędu okazuje się, że muzyka ta wybierana jest losowo, można do tego podejść dwojako. Można w tym widzieć zaawansowany generator liczb pseudolosowych, który wybiera utwór z listy, ale może to też być przeznaczenie. Ten utwór, który akurat słyszysz. Menu jest dosyć proste. Ustawienia sprowadzają się tutaj do wybrania głośności tła, dialogów, muzyki. No i czy chcesz te podpisy, jakieś napisy przy dialogach widzieć, czy też nie. Trudność gier zręcznościowych można też wybrać. Tutaj zalecam raczej łatwiejsze sobie ustawić, bo one są naprawdę i tak stanowią wezwanie wtedy. Ustawień, grafiki, brak. No to zaczynamy. Nasz Filip ma pro problemy zdrowotne. I to widać od razu, jak tylko się załaduje gra, jak zaczniemy nową grę. Filip i jego problemy zdrowotne. Na czym one polegają? Ano, stoi sobie z dziwnie wypiętym brzuchem. Jest jakiś taki nieproporcjonalnie ukształtowany. Dziwnie stawia kroki. Co się stało? Ano, to jest taki prosty trik. Takie detale, a już dzięki ich zastosowaniu w taki nienachalny sposób gracz jest uczony tolerancji dla osób niepełnosprawnych, wyglądających tak ciut inaczej albo po prostu brzydkich, składających się z dużych pikseli. To jest ogólnie problem. Jak napotykasz jakiegoś wypikselizowanego człowieka na ulicy, no to sobie myślisz, nie jesteś głupi, a jak zagrasz taką grę jako już dziecko, no to nauczysz się, że Tacy ludzie, no, też są i nie należy do nich mówić, jesteś głupi. Chyba, że są głupi. Ile gier takich znacie, gdzie główny bohater cierpi na takie ułomności, jak tutaj w tej grze? A zwróćcie uwagę na to, że wszystko to zostało wymyślone jeszcze zanim w podstawówkach modne się zrobiły klasy integracyjne. Tak, i jak przystało na grę starej daty? Trzeba samemu rozkminić sterowanie, przynajmniej ja nigdzie nie znalazłem takiego opisu z definicji paru podstawowych klawiszy. No ale nie jest na szczęście zbyt rozbudowane, to taki point and click, przy czym kursor myszy to taka dziwna strzałka cukierkowata, wirująca wciąż. Czerwony jej kolor oznacza, że nie możesz podejść we wskazane miejsce. Niebieski, że możesz tam podejść. Zielony, że możesz użyć przedmiotu na jakimś obiekcie. No i to jeszcze nie wszystko. Tutaj naprawdę ten kursor jest rozbudowany, bo jest jeszcze rączka, jeśli coś podnieść trzeba. Albo takie zajebiaszcze młodzieżowe buty fioletowo-białe, które sobie tuptają, żeby przejść na inny ekran. I tak, jest to takie oszkańcze 3D, popularne w przygodówkach swoją drogą, gdzie to w takim rzucie widzimy różne ekrany, po których sobie łazi nasz bohater. Ekwipunek składa się z Biblii, której niestety nie byłem w stanie otworzyć, pewnie jakiś błąd gry. Jest wskaźnik serduszka, które trzeba napełnić dobrymi uczynkami. Jest też bochenek chleba. I on się zmniejsza. Jak spadnie do zera, to przegrywamy, bo Filip musi jeść. Jest też Walkman, na którym można posłuchać jednej, czy tam no, aż 20 e, piosenek Arki Noego. Jest sobie apteczka, którą Filip robi sobie opatrunek, gdy uszczypnie go rak lub gdy ugryzie go jaszczurka. Autentyczne sytuacje, naprawdę. No i jest jeszcze plecak, w którym przechowuje znalezione przedmioty. Uh, mrówki! Mrówki! Ile tu mrówek! Uh. Filipie, zastanów się. To nie twoje! W tej grze nie można kraść. Jak się spróbuje zabrać coś nie swojego, to aniołek powie swoim głosem, że to jest nieładnie, a jeśli się to zrobi mimo wszystko, to się przegrywa. Jest też sporo przedmiotów na planszy, które niby to można podnieść, ale gdy się podchodzi do nich, no to nie, to to jest świetny element, bo się wtedy pojawiają, się wtedy plansze z zabawnym komentarzem. Na przykład jak chciałem zabrać grabie i wybrać z nimi flaki siedzącego obok żebraka, no to nie, nie mogłem tego zrobić, za to pojawił się tekścik. Zamiast po prostu wyszarzyć te grabie albo coś takiego, to nie. Tutaj fajnie to zostało rozwiązane, bo się pojawiała plansza z tekstem a od kiedy to jesteś rolnikiem pracusiem, czy coś w tym stylu, z pamięci cytuję, albo e, jak taki wielki kamor, taki wielki kamyk chciałem podnieść, no to po, po, no, pojawił się napis chcesz to podnieść z takimi mięśniami? Nie dasz rady, kurczaczku. Czy tam jesteś za słaby, żeby to podnieść, kurczaczku. Czujecie? Ojej! W... jej! zaskoczenie totalne. Ogólnie to... Bardzo często napotykamy takie odzywki w czasie rozgrywki i naprawdę śmiechom nie ma końca. Zebedeuszu, wiem od rybaków, że znasz Jezusa, prawda? Tak, to prawda. To wielki człowiek, niezwykły. Zna się na łowieniu ryb jak nikt z nas, a wcale nie jest rybakiem. Moi synowie poszli za nim. Tak mądrze naucza, sam też udałbym się za nim, gdyby nie mój wiek. Co innego ty, ty też mógłbyś iść z nimi. A Jakub ile ma lat? Więc znasz imiona moich synów? Jakub i Jan są starsi od ciebie. Jakub to sprytny chłopak, tak jak i ty. Rozplątać sieć, poszukać coś, to dla niego fraszka. Będzie Jezus miał z niego pożytek. A Jan też jest taki bystry? Jan to dusza towarzystwa. To moje ukochane słoneczko. Zawsze uśmiechnięty, zawsze ma dla ciebie dobre słowo, choćby nie wiem co. Och, bardzo mi go brakuje. On ma takie czułe serce. A nie wiesz, gdzie są teraz? Może mógłbym ich dogonić? Bardzo mi na tym zależy. Jan mówił mi, że idą do Kafarnaum. To w sumie nie bardzo daleko, choć pieszo to kawałek drogi. Dam ci osła. Będzie prędzej. Kiedyś podróżował na nim Jakub. Myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. A, że teraz ty go dosiądziesz. Pasie się tu nie opodal, na łące. To dobrze wychowany osioł. Jak większość osłów słynie z upartości i nie ruszy się bez siodła. <słynie> Aha, weź sobie to szydło. Dobrze nim władasz. Może przyda ci się w przyszłości. Nigdy nie wiadomo. Jak spotkasz Jezusa, pozdrów Go ode mnie. Uściskaj też oczywiście moich synów. No, ruszaj już. Celem naszym jest znaleźć Jezusa. Łazimy więc i pytamy napotkane osoby, czy Go nie widziały. Wydaj, wdajemy się z nimi w dialogi. Opcje dialogowe pojawiają się w, też w takim dymku. Dzięki temu możemy wybrać jedyną dostępną odpowiedź. Twórcom gry udało się w ten sposób uniknąć tego kłopotliwego i stresującego zastanowienia się, co tutaj odpowiedzieć danej postaci, żeby pokierować jakąś tą rozmową, tak żeby jak największy sukces, jak największe korzyści uzyskać, i teraz w dalszych etapach gry, w sensie, możesz wybrać z jednej, spośród jednej opcji. I to jest rozwiązanie idealne, podobnie jak z tym, gdy ktoś prosi nas o pomoc, ale tutaj to już możemy zdecydować, czy chcemy pomóc, czy też nie. Trzeba po prostu kliknąć tak albo nie. I jeśli odpowiemy w niewłaściwy sposób, czyli odpowiemy nie, to jest nic straconego jeszcze, bo aniołek wtedy mówi Filipowi, że to nieładnie, bo co jeśli sam kiedyś będzie potrzebował pomocy i możemy wtedy zadecydować jeszcze raz żeby pomóc. I ojej, w grach RPG, zwłaszcza takich nielino, le, le, nieliniowych, jak chociażby Wiedźmin, tak bardzo, tak bardzo, bardzo reklamowany Wiedźmin. Mamy ten zgubny, zgubny element, tą taką niedoróbkę, że gracz przez pomyłkę może zrobić coś niemiłego. Albo nie zrobić czegoś. A tutaj gra jest przemyślana do końca. Nie zawiera takich luk fabularnych, takich luk interakcji na poziomie gracz-gra. Tak, w tym projekcie nie ma luk. Dziękuję. Wybawiłeś nas z dużego kłopotu. A, pytałeś o Jezusa. No, to ktoś bardzo niezwykły. Było już wielu proroków, ale nigdy nie słyszałam, żeby dokonywali takich rzeczy. On uzdrawia ze wszystkich chorób. Słyszałam nawet, że i śmierć nie jest dla niego przeszkodą. Pociąga za sobą całe rzesze ludzi. I to nie tylko z powodu tych rzeczy, które czyni, ale i dlatego jak mówi. A mówi o Bogu tak pięknie. Mm, wszędzie, gdzie się pojawi, wraz z nim pojawia się radość. Gasną kłótnie. On wprost rozsiewa miłość. Chciałoby się cały czas przebywać tam, gdzie on. No, nie dziwię się, że go szukasz. Życzę ci, abyś znalazł go jak najprędzej. Łazimy, gadamy, wykonujemy zadania, poznajemy kulturę żydowską, graf mocny sposób walczy z antysemityzmem w ogóle, też się zorientowałem, bo jedyna niepozytywna postać, jaką spotykamy, to zagraniczny kupiec, którego przywarą jest gadulstwo. Na szczęście i w tym przypadku jesteśmy ratowani, bo w trakcie przedłużającej się rozmowy z nim aniołek upomni nas, że gadulstwo jest złe i poza nim, no to wszyscy są mili i po polsku mówią, bo to jest polska gra w całości. Dochodzi więc do niej dodatkowy plus. Gra Ja Jestem jest dobra, bo polska. Znany argument i popularny jak bardzo. Witaj, nieznajomy. Twój strój zdradza, że przybywasz z kraju, którego chyba nie znam. Niewątpliwie nie znasz. Kraj, z którego przybywam, jest bardzo daleko stąd. Sam nie wiem, jak ci to dokładnie wytłumaczyć. O, skoro nie wiesz skąd, to zapewne wiesz dokąd. Ha, a więc dokąd zmierzasz? Szukam Jezusa. Podobno jest gdzieś tutaj. Nie widziałeś go może? No dobrze, o tym porozmawiamy później. Powiedz mi teraz, jak masz na imię młodzieńcze? Filip. Trafiamy też na niezobowiązujące minigry, które są dosyć trudne. Na przykład łapanie rybek do sitka, jak profesjonalny rybak, albo rozwiązywanie zagadek z pojeniem zwierzątek. E, no to taki fajny przerywnik dla tych, którzy będą się czuli przytłoczeni fabułą. O grafice jeszcze nie powiedziałem. No, gra wygląda świetnie. Oczywiście, dzisiaj troszkę trąci pikselami. Systemy cieniowania nie te, ale rysunkowo taka rysunkowo-pastelowa stylistyka no to pasuje do, pusy... do półpustynnego pustynnego. dykcja nie ta, zmęczony jestem a chciałem powiedzieć, że ta rysunkowo-pastelowa stylistyka pasuje do półpustynnego, za dużo py. do półpustynnego klimatu starożytnej Galilei, czy gdzie się to, no, ta akcja tam dzieje Animacje, modele postaci, no to wszystko odstaje od dzisiejszych standardów troszkę, ale no człowieku doceń magię piksela, doceń siłę wyobraźni. Wszystko zostało tak rozplanowane poza tym, że jedyną ruchomą postacią jest nasz główny bohater. I to znów po raz kolejny twórcy popisali się geniuszem, prosty trik, po prostu scena statyczna, jedynie nasz bohater po niej łazi. I taki trik, który pozwolił zaoszczędzić i pracy i wymagania sprzętowe, a wcale mimo to nie razi w oczy, bo tak jest to estetycznie skomponowane. Na dobrą sprawę dopiero pod koniec zwróciłem na to uwagę, więc naprawdę ja tutaj wcale jakoś nie umniejszam chwały tej gry. Są odgłosy tła wszelakie, wróbelki słychać i, i nie wiem czy, czy tam są wróbelki. Tak klimatycznie, ale kto by na to zwrócił uwagę, bo słychać odgłosy ptaszków, odgłosy łączek, żabki słychać nad, stawki, nad stawikiem. Zresztą w tle słyszycie je w tym odcinku. Nie wiem jak jest co prawda do końca z przerywnikami filmowymi. Niestety one mi nie działają za bardzo. No kwestia braku kompatybilności z wymaganiami sprzętowymi. E, ale no, no filmików nie znam. I niestety przez to nie obejrzałem też ostatniego końcowego filmiku, filmika. Jak już znalazłem Jezusa. Naprawdę szukałem Go. Chciałem zobaczyć jak Jezus wygląda, jak będzie mówić, co w ogóle się będzie działo, czy Filip przeniesie się z powrotem do czasów współczesnych. Nie wiem jak się to zakończyło. Gra skończyła na tym, że znalazłem Matkę Boską, Królową Polski. No, co prawda nie jest to jakoś podkreślane, że to królowa Polski, nie mówiła tego, ale posługuje się wspaniałą polszczyzną, więc na pewno jest to matka Polka. No i ona powiedziała, że mnie zaprowadzi w krzaki do Jezusa. Ekran mignął, zrobił się czarny, znów mignął i, w, i do menu głównego mnie wywaliło. Trudno się mówi. Kiedyś sobie kupię taki komputer Specjalnie pod te wymagania zainstaluję wszystkie sterowniki z 2002 roku. Wszystko, wszystko tak odpalę i wtedy zagram tą, w tą grę jeszcze raz i powiem Wam, jak to się kończy wszystko. Witaj, kim jesteś? Szukam Jezusa, był tu przed chwilą. Czyżbym znowu go zgubił? Nie martw się, nie zgubiłeś go. Ja jestem jego matką. A więc Ty jesteś Matką Jezusa, Maryą. To wspaniale! Ty na pewno będziesz mogła mi pomóc. Szukam Twojego Syna. Szukam Go już tyle czasu i nie mogę odnaleźć. Tak bardzo pragnę spotkać się z Twoim Synem, z Jezusem. Chciałem podziękować Mu za Tatę i za wszystko, bo muszę się przyznać, że dotychczas niewiele wiedziałem o Twoim Synu. Ta niecodzienna wycieczka dużo mi wyjaśniła. Nie wiem, kiedy znów znajdę się w swoim kraju, dlatego też pragnę czym prędzej zobaczyć się z Jezusem. Proszę, zaprowadź mnie do Niego. Mój syn wraz ze swoimi uczniami jest w ogrodzie, odpoczywa. Podaj mi dłoń, Filipie, a zaprowadzę Cię do Niego. W trakcie rozgrywki spotykamy więc te mniej ważne postacie z tła Biblii. Pomagamy na przykład zrobić nosze dla paralityka, którego to potem koledzy przez dach spuszczają obok Jezusa. Kojarzycie tę scenę z Ewangelii, nie? E, Ogólnie gra demontuje ten kłam, jakoby Jezus miał mnóstwo przeciwników. Nawet nie musimy się też martwić o to, że na jakieś zmanipulowane fragmenty biblijne tam trafimy w tej grze. E, jak mówiłem, no jest ta Biblia, w naszym zasobniku, otworzyć jej nie mogłem ale było takie zadanie, w którym trzeba było po kolei, w kolejności ułożyć 10 przykazań w Starym Testamencie ze dwa razy w różnych, fra w różnych tych fragmentach, w różnych formach one są wymieniane ale tutaj w tej grze jest, jest to w sposób poprawny zrobione i jest podana ta słuszna wersja różna od tamtych obu Tutaj mamy tą kolejność i te słowa, dokładnie te słowa, które znamy z lekcji religii, więc o żadnej wątpliwości mowy być nie może. Gra jest moralnie czysta. Też to zauważyć należy, odnotować. Brak tutaj jakichkolwiek przejawów negatywnych, niepozytywnych emocji. Nawet mimo to, że występują elementy walki o przetrwanie, swoją drogą naprawdę nie jest łatwo zdobyć w tej grze pożywieniem, no to nie mamy tego niepokoju w grze. Ta gra zawiera nawet elementy związane z tematyką gender. Odważnie bardzo jak na ew ewangelizacyjną grę edukacyjną wydaną przez wydawnictwo katolickie w 2002 roku. Tak, twórcom udało się mimo to, mimo tych przeszkód zamieścić postać transseksualnego osła. A jestem królem zwierząt, a może królewną? Filipie, to alkohol sycera. Całość zajmuje może ze 3 godziny, żeby przejść tą grę. No więcej, jeżeli na jakimś zadaniu się utknie lub gra się więcej w minigierki. Dobra, nie mam pomysłu, co tutaj dalej o nie opowiadać, więc zacytuję jeszcze jeden akapit z tej genialnej recenzji znalezionej w internecie. Warto zapytać, dla kogo jest ta gra przeznaczona? No właśnie, no dla kogo? Czy przede wszystkim dla dzieci? Na pewno! Dzieci mają nie tylko większą wyobraźnię, ale i wrażliwość. W lot łapią jaką drogą można odnaleźć Jezusa wśród wzgórz Galilei. Ale, ale, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego starsze dziecko, choćby w krawacie lub z biżuterią, też może zasiąść do tej gry, aby na nowo postawić Pytanie, a kim jest Jezus dla mnie? Co właściwie o nim wiem? A potem założyć Walkmana na uszy i wybrać się z Filipem na przygodę. No cóż, zgadzam się z tym. Naprawdę się z tym zgadzam. Gorąco zachęcam wszystkich, żeby spróbować odpalić Ja Jestem i zrelaksować się przy tym tytule, jako ciekawostkę jeszcze powiem, tak bardziej dla nerdów, programistów, ludzi, którzy coś więcej z komputerami mają do czynienia niż tylko włączenie sobie pornosa od czasu do czasu. To taka ciekawostka, że zerknąłem w jaki sposób gra mi się zainstalowała. No w sumie to szukałem katalogów z gry, bo chciałem wyciągnąć jakieś odgłosy. No i okazało się, że foldery mają nazwy po polsku. Niespotykana Sprawa w środku programistycznym, ale i miły jakże polski akcent. Tak! No to co? Walkman na uszy i ruszajmy na przygodę z naszym ulubionym zespołem i Jasiem. Filipem, Filipem, Filipem. To moje pierwsze.